Namy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 kwietnia, minęła siódma. Karolina Kozińska. Hej Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Dowołuje nowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma dziś złożyć ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Dwa do trzech, jeszcze nie o wyniku meczu. Za dwa do trzech tygodni Stany Zjednoczone opuszczą Iran, oświadczył Donald Trump. A na otarciu jest tęsknoty za mundialem nasi piłkarze zagrali bardzo dobry mecz. Więcej o tym za kilka minut w serwisie sportowym Trójki.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 Politycy Koalicji Obywatelskiej podkreślają, że wybór sędziów do Trybunału Konstytucyjnego nie jest kompetencją prezydenta. Mają też plan w przypadku blokowania ślubowań przez Karola Nawrockiego. Wszyscy powołani przez Sejm sędziowie będą pełnić swoje obowiązki, mówi poseł KO Adrian Witczak. Tych rozwiązań jest co najmniej kilka, chociażby przyjęcie ślubowania przez Marszałka Sejmu. Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Błaszczaka pozostali sędziowie są politycznie zaangażowani, więc prezydent Prezydent Karol Nawrocki nie powinien odbierać od nich ślubowań. Oceniam całą sytuację jako próbę zawładnięcia niezależną instytucją od rządu Donalda Tuska. Magdalena Będkowska to kandydatka zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Dariusza Szostka natomiast zaproponowała Polska 2050. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio. Ukraina walczy nie tylko o siebie, powiedział w Kijowie Radosław Sikorski. Szef MSZ-u razem z ministrami spraw zagranicznych innych unijnych krajów odwiedził Bucze, gdzie Rosjanie cztery lata temu dokonali zbrodni na ludności cywilnej. Wicepremier spotkał się również z przedstawicielami ukraińskich władz. Zaznaczył, że Bucza i jej ofiary wciąż przypominają istotę rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. Ta wojna jest o tym, żeby mieć prawo do niebycia najechanym przez sąsiada, masakrowanym, bez powodu. I w tym sensie Ukraina walczy nie tylko o siebie, walczy o prawo narodów, prawo Europy do życia w pokoju. Radosław Sikorski, pyta pytany o możliwe mechanizmy odblokowania wstrzymywanej przez Węgry pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro, zaznaczył, że Budapeszt nadużywa prawa weta i podważa traktat z Lizbony mówiący o lojalnej współpracy. Wczoraj tani, dziś kilka groszy drożej, ale i tak kierowcy płacą mniej za benzynę i olej napędowy niż przed wprowadzeniem pakietu ceny paliw niżej. Co do jednego wszyscy są zgodni. Stawka maksymalna to dobry pomysł. Dzięki niej niemożliwe jest spekulowanie cenami i drenowanie kieszeni kierowców. Bardzo dobrze kurczę, no, niech tak zostanie. No to myślę, że to jest jedyne dobre rozwiązanie. 20 groszy albo 30 groszy było tak bynajmniej drożej na trasie. A do... teraz wszyscy muszą trzymać jedną cenę. No celer. i dzięki Bogu i partii. A ta maksymalna cena, dobry pomysł? To mi się podoba. Według najnowszej informacji z resortu energii litr benzyny 95 kosztuje dziś 6 ,21 zł 21 groszy, a oleju napędowego 7,66. Stany Zjednoczone opuszczą Iran w ciągu dwóch do trzech tygodni, oświadczył Donald Trump. Biały dom zapowiedział, że dziś w nocy prezydent USA wygłosi orędzie do Amerykanów. Donald Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone wyeliminowały irańskie zagrożenie nuklearne. Wyraził przekonanie, że wojna nie potrwa już dłużej niż 2-3 tygodnie. Prezydent USA zasugerował, że zakończy wojnę bez otwierania cieśniny Ormus. Będziemy wychodzić bardzo niedługo. Jeśli jakiś kraj zechce ropy albo gaz, to będzie musiał przepłynąć przez Ormus i samemu się obronić. Ale myślę, że to będzie bezpieczne. Według Trumpa zmiana reżimu w Teheranie już się dokonała. Obaliliśmy jeden reżim, potem obaliliśmy drugi reżim. Teraz mamy u władzy zupełnie innych ludzi, którzy są bardziej racjonalni. Biały Dom poinformował, że orędzie, które Trump wygłosi od 21.00 czasu, Lokalnego, czyli od trzeciej w nocy czasu polskiego, będzie dotyczyć Iranu, ale nie podano, o czym dokładnie ma mówić prezydent USA. Z Waszyngtonu, Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś naszą urodzinę, wśród atrakcji, które dla Państwa przygotowaliśmy, jest m.in. specjalne wydanie popołudniowego Zapraszamy do Trójki. Dlaczego będzie ono specjalne? zdradza Michał Matus. Ta audycja, która wydarzy się dzisiaj o godzinie 16 i potrwa do godziny 18 będzie audycją pod pewnymi względami improwizowaną. Wszystko będzie na żywo, odegrane będą dżingle, odegrane będą utwory, wszystko w studiu, w którym zazwyczaj nie ma pianina, nie ma banjo, nie ma klarnetu, nie ma tak zwanych przeszkadzajek, a teraz będą. Nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza, a te przeszkadzajki od długiego czasu tworzy Michalina Bieńko. Każda audycja ma oprawę muzyczną, jingle, rozpoczynające audycje, szpile pomiędzy newsami, jingle w połowie audycji, zapowiadające reklamy. No i wszystko to musimy zrobić akustycznie i na żywo i taki jest plan. Będę to robić ja, będzie to robić Albert Karch, perkusista, który będzie odpowiedzialny za rytmy, z nami w studiu też będą Grzegorz Tarwit i będzie Janek Młynarski. Wśród dzisiejszych atrakcji Trójki jest też ustawiony konkurs piosenki, który poprowadzi Artur Andrus. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to teraz sport i Adam Malecki. Adamie, była charyzma, była walka, było wszystko, tylko nie ma awansu. Co stało się w Sztokholmie? Wciąż się zastanawiam, czy Sento, czy Java naprawdę nie jedziemy na mundial? Chyba wszyscy zadajemy sobie to pytanie. Naprawdę nie jedziemy. Polacy przegrali finał Baraży ze Szwecją. 2 do trzech. Dwukrotnie zdołaliśmy odrobić straty po golach Nikoli Zalewskiego i Karola Świderskiego, ale co z tego, skoro w osiemdziesiątej minucie wbił nam gola urodzone w Sztokholmie, super snajper Jokeres. Polska niby przeważała, niby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 że to wyrychowanie trochę było lepsze po stronie przeciwnika i niestety przegrywamy. Wydaje mi się, że, no, że kontrolowaliśmy ten mecz i nie wiem, czy nas to zgubiło, czy zbyt bardzo się otworzyliśmy, żeby, żeby ten mecz zakończyć w podstawowym czasie gry, ale no niestety, no, bardzo to boli, wydaje mi się, że wszystkich nas dookoła, bo to był dobry mecz w naszym wykonaniu, a, a wracamy z niczym i niestety nie będzie nam na mundial. Szwedzi za to jadą na mundial, zagrają w grupie F z Holandią, Japonią i Tunezją. Na mistrzostwach po raz trzeci z rzędu nie wystąpią Włosi. Przegrali w karnych z Bośnią i Hercegowiną. Awans Czechów też po rzutach karnych z Danią oraz Turcji. Wygrali 1-0 z Kosowem. Iran też zagra na mundialu. Zapewnia szef FIFA Gianni Infantino. Nie będzie zmiany miejsca rozgrywania meczów. Irańczycy zagrają swoje spotkania w Stanach Zjednoczonych. Kończąc wątek piłkarski, dodam, że ósme spotkanie w eliminacjach Mistrzostw Europy wygrała reprezentacja do lat 21. Polacy wygrali z Czarnogórą 1-0 i są liderem w grupie z kompletem wygranych. Mają trzy punkty przewagi nad Włochami. W hokeju na lodzie już dzisiaj rozpocznie się batalia o Mistrzostwo Polski. W serii do czterech zwycięstw zagrają Gieksy, Tych i Katowic. Wczoraj rozpoczęli walkę o brązowe medale. W pierwszym meczu Zagłębi Sosnowic wygrało w Oświęcimiu z Unią 3-2. W tym przypadku gra się do dwóch zwycięstw. Kolejne spotkanie 2 kwietnia jutro w Sosnowcu. W siatkówce odpadła z Ligi Mistrzów. Rzeszowianie przegrali w ćwierćfinale, także w rewanżu i też do zera z Ziratem Ankara 0-3. Turcy zagrają Final Four w połowie maja w Turynie, a w Tauron Lidze do półfinału awansowało Unii Opole, po wygranej 3-2 ze Stalą Mielec w serii ćwierćfinałowej Opolanki wygrały 2-1 i teraz zagrają z budowlanymi Łódź. W drugiej parze półfinałowej zagrają obrońca tytułu, deweloper z Rzeszów z BKS-em Bielsko-Biała. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. A środa pochmurna na południowym wschodzie i wschodzie i tam popada deszcz. Z kolei na obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 9 do 13 stopni, chłodniej na Podhalu i Podkarpaciu. 2-3 stopnie i znowu 2-3. do 3.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 Na zegarach 7.13. Uwierzyli państwo? A, uwierzyli. Tu nie ma w co wierzyć, bo to prawda. Tomasz Szuchart w Studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Teraz już po drugiej stronie zamieniliśmy się mikrofonami. Tomku, dziś urodziny Trójki. To Aha. może zakręćmy się wokół tej liczby. Pamiętasz swoją trzecią rolę? A myślałem, że trzecią, trzecią urodziny. Nie, to jeszcze nie pamiętam. Trzecią rolę. O kurczę. Film czekaj. Web podpowiada, że to było w serialu Ratownicy. A, no to by jasne, że pamiętam. Dobre wspomnienie? A, bardzo dobre wspomnienie. Bardzo dobre. To jest Marcin Wrona. Mnie zaprosił po filmie Chrzest i siedziałem w górach w Tatrach. Poznałem Bogusia Lindę, co było wtedy dla mnie dość dużym przeżyciem. <grym> Ważnym doświadczeniem no, pewnie a jak, aktorskim. A jak? Boguś przyleciał na pierwszy dzień zdjęciowy helikopterem. E, dosłownie. Wleciał w scenę w kadr helikopterem. Myśmy się wcześniej wspinali na, pod ścianę łomniczy. Czyli młodzi aktorzy się musieli wspinać, a tak, pan Bogusław tak, tak, tak. przyleciał. A on przyleciał i, i od razu zagrał i poleciał z powrotem do powrotem hotelu. Więc tak, to było wspaniałe spotkanie. E, czyli szczęśliwa trójka. Tak, trójka to można powiedzieć. Ja, dla mnie każda jest szczęśliwa, bo ja nie wierzę w żadną. Więc jakby. Dziś także 1 kwietnia. Dużo żartów y, na twój temat dotyczy tego, że grasz wszędzie. Wszędzie Tomasz szuchart. Ja widziałem taki komentarz pod informacją o filmie o Adamie Małyszu. Y, a czemu nie Szuchart Małysze? <śmiech> <śmiech> proponowali? E, wiesz co, proponowali jedną z ról. Steinera. Państwo nie <śmieniu> <śmieniu> widzieli, to ja tylko powiem, że to było Lekkie skinięcie głową <śmieniu> No dobrze, a tak dużo Tych ról, ale jak przeglądam też ten film Web już odpalony To są poważne role, bardzo często, ostatnio w twojej karierze To jest kwestia menadżerów, czy ty się Po prostu decydujesz na taką, Na taki czas właśnie w swojej karierze aktorskiej mm, Nie, to chyba jest y, Przypadek y, nie, nie wiem, y, tak mnie widzą, tak mnie piszą Chociaż szczerze mówiąc chciałbym zagrać coś takiego bardziej familijnego, bo moja córka jedna i druga, no ale starsza bardziej jest kumata, ma 9 lat, no i widzi ojca, który wychodzi do roboty i wraca z tej roboty, nie mogę go cały dzień, a ale... ona... Dalej nie wie, co on robi, no bo nie może, nie zo nie może zobaczyć. zobaczyć żadnego filmu z udziałem taty, więc nie wiadomo, czy on jest tym aktorem, tylko gra, że jest aktorem. A nie wykańcza też mentalnie cały czas wchodzenie w rolę tych nie za dobrych facetów, mówiąc kolokwialnie? Nie, bo na szczęście to przeplatam innymi, tylko, że te właśnie są bardziej głośne Natomiast y, jest przede mną już, już nakręconych kilka filmów, y, czy tam seriali bardziej niż filmów, w których y, nie jestem taki jednoznacznie zły. E, jest na pewno jeszcze kupa życia przede mną, w której może, może, może poszukamy też w innych rejonach, no ale to też nie ode mnie do końca zależy. Może w Małyszu 2 na przykład. Małysz 2 e, e, <laughs> prawdziwa historia. E, Tomku, bardzo Ci dziękuję za to krótkie urodzinowe spotkanie. Jak Ci się podobała rola radiowca? Świetna, ale nie chciałem tego robić, dziękuję. No to ja zostaję tutaj, w takim razie zostaję z państwem. Dzięki dziesięć dzięki wielkie, dzięki. Kiedy się budę, dospiera mi samotność. Już tego stanu mam serdecznie dość. Ręce się pocą, a w całym domu chłopak Człowiek się zagada i zapomni powiedzieć o piosence dnia, A to była nasza piosenka dnia, Dość, czyli singiel promujący nową płytę Dry Scala. producenta. W tym utworze głosowo pojawili się Mrozu i Waluś Kraksa Kryzys. Waluś Kraksa będzie tu wieczorem. Wystąpi w ustawionym konkursie piosenki, części drugiej, obok m.in. Reni Jusis czy Andrzeja Dąbrowskiego. No bo tak, ciekawe rzeczy szykują się na późne popołudnie i wieczór w trójce. Urodzinowe rzeczy, nie tylko koncert, ale też dwie godziny audycji bez prądu. To po 16. Czy wszystko jest już zapięte na ostatni guzik? A to akurat sprawdził Paweł Turski. Józek Niewiarowski towarzyszył Pawłowi w tej kontroli. Najważniejsze drzwi, jeśli chodzi o urodziny trójki, to te drzwi do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Czy tu jest czysto? Wejdźmy tu pod krzesło. Ja tutaj wszystko zlizywałem niemalże z tej podłogi, żeby było tak czysto. A tu, a tu? Matko święta. Przepraszam, ale to ja mam papier w kieszeni, cały czas noszę ze sobą, żeby takie niedoróbki. O, o, o. Proszę bardzo. Nie... I białe, wszystko białe, jak śnieg. Albo jak zupełnie czyste kartki, w które z pełnym skupieniem wpatrują się niektórzy... Artyści w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Słyszysz to? Słyszę. Prawdziwa sztuka rodzi się w bólu, więc to jest na razie wstęp do naszej rozgrzewki. Po niej nadchodzi jeszcze cięższy moment, a potem przychodzą prawdziwi muzycy i grają ładnie. Na przykład Łukasz Borowiecki, który wie o graniu wszystko. Ale to bólu też moich uszu i słuchaczy? Ból twórczości, z którego wynika samo piękno, bo słuchaczom przedstawimy już wyłącznie tę najbardziej dopieszczoną wersję. Paweł, co ty opowiadasz? To jest Aprilis, czy co? A propos ważnych pytań, to słuchaczki się pytały w porannym. Zapraszamy do trójki. Jak się jaki... na nasze urodziny? Nie, jaki będzie tort i czy pieczesz? <śmiech> Czuję, że Michał Nogaś chce coś powiedzieć na ten temat. <śmiech> ja w tym roku upiekłem wielką bezę. Ona będzie ogromna. Wielka beza. Poczekaj, jeszcze raz zrób tymi rękoma, żebym mógł zmierzyć. Jakim masz rozstaw? Nie pytaj o takie rzeczy, no, duży. Krem? Byle krem. Oho, nadciąga. Prawda jest taka, że jedyną osobą, która wie wszystko w naszym radiu jest Kasia Siewróg. Polecam. I polecam też Łukasza Borowieckiego, bo boisz się podejść do prawdziwego muzyka. Dzień dobry. Dzień dobry, chciałem powiedzieć o torcie, dlatego że my jesteśmy obaj z Michałem z Radomia. Jest takie ciasto jak Radomianka. Łukasz teraz będzie przygotowywał wszystkie instrumenty. O, proszę. Co my będziemy mogli usłyszeć na tych urodzinach od Ciebie? Fajne instrumenty akustyczne i prawdziwe granie, prawdziwe emocje, reagowanie na wokalistów, a rozstrzał jest bardzo duży. Przez chwilą była tutaj Reniusis na próbie i z utworem klubowym zrobiliśmy jazzową balladę. Zanim jazz czy gitara zabrzmią podczas urodzinowego, ustawionego konkursu piosenki to od 16 do 18 Michał Matus będzie zapraszał do trójki tak, jakbyśmy cofnęli się 100 lat w czasie. Ja w tym momencie wiele jeszcze nie wiem, bo ta audycja będzie audycją improwizowaną. Wszystko będzie na żywo, do mikrofonu, nic nie będzie staśmy. odegrane będą jingle, odegrane będą utwory. I co to jest? dżingle, które zagramy. Każda audycja ma oprawę muzyczną, jingle. No i wszystko to musimy zrobić akustycznie i na żywo, więc będziemy grać na różnych instrumentach. A czy ty będziesz miał w ogóle taki guzik jak zwieracz, czyli że będziesz mógł się wyłączyć? Czy... Będę pił odwrócony tyłem do mikrofonu, kaszleć będę w rękaw. To jest moja y, technologia z roku 1926. Może zaprezentujesz? Nie <śmiech> tak chyba wchodzi. W żargonie radiowym. Może wyjdziesz? Do widzenia. Pozostawiając Michała na korytarzu wracamy do rzeczy ważnych, które interesują też państwa. Nie wiem jaki tort mamy przywieźć na urodziny trójki. Tak, trójkowy to tylko czekoladowy wiśniowy. A tak na poważnie to jakie będzie ciasto? Beza, kajmak, czarna porzeczka, na górze owoce. I to nie jest żart. I nie jest też żart z wielkością. Będzie ogromna, cztery osoby ją będą wnosiły. Będzie cudowna w smaku. Spróbujemy państwu przekazać. Wielu słuchaczy będzie z nami świętowało tę urodzinę. O 16.00 audycja taka jak 100 lat temu. Michał Matus Unplugged. Zapraszamy. O 18.00 ustawiony koncert piosenki. Konkurs piosenki. Świętujemy dziś po prostu 64. urodziny trójki. Chciałem złożyć życzenia trójce. Zaśpiewać sobie. Śpiewać każdy może trójka w urodziny. mu w tym do pomoże najlepszego. Pozdrawiam Łukasz z Koźmina Wielkopolskiego. Tak, bo jak mówiliśmy rymowane życzenia liczą się podwójnie, a śpiewane rymowane potrójnie. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear trójka! Happy birthday to you! Od zawsze numer jeden na mojej liście. Dziękuję. No dziękujemy pięknie. To co już? A czy już? Je, je, jeszcze chwilę, jeszcze jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze jeszcze momencik.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 Na tani weekend i Wielkanoc wybieram Aldi. Od czwartku do soboty banany. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,99. Teraz aż 57% taniej to tylko 2,99 za kilogram. A wszystkie oleje Kujawski, drugi tańszy olej, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi, wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia jest 7.30. Serwis Trójki w skrócie i Karolina Kozińska. Polscy piłkarze niestety nie jadą na mundial do USA, Kanady i Meksyku po wczorajszej przegranej ze Szwecją 2 do 3. Kibice reprezentacji mimo porażki chwalą grę kadry i doceniają pracę trenera Jana Urbano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 Kapitan reprezentacji powiedział po meczu ze Szwecją, że na razie nie jest w stanie złożyć żadnych deklaracji odnośnie dalszych występów w drużynie narodowej. Muszę parę rzeczy przemyśleć, powiedział Robert Lewandowski. Od dziś kierowcy zapłacą więcej za przejazd autostradą A4 między Katowicami a Krakowem. Właściciele aut osobowych zapłacą więcej o złotówkę na każdej bramce, a kierowcy samochodów ciężarowych o 3 złote. To nowe stawki za przejazd odcinkiem zarządzanym przez Stal Export. Wielkanoc tuż tuż. Turyści w Hiszpanii za wynajęcie balkonu do obserwacji słynnych procesji wielkanocnych w Sewii płacą nawet 9 euro. W Andaluzji, której stolicą jest SewiI odbywają się najbardziej spektakularne pochody Wielkiego Tygodnia, przeciągające tysiące wiernych i turystów. W Sevilla miejsca w hotelach. Rezerwowane są nawet z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Pełen serwis o ósmej. A teraz ekonomia w trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Gwałtowny wzrost cen paliw, z jakim mieliśmy do czynienia po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, przełożył się na marcową inflację. GUS, GUS oszacował, że w ubiegłym miesiącu ceny towarów i usług były o 3% wyższe niż przed rokiem. To jednak i tak był wynik lepszy od oczekiwań analityków, a pełne dane o marcowej inflacji poznamy w połowie kwietnia. Na organizację nadchodzących świąt wielkanocnych co czwarty Polak przeznaczy więcej pieniędzy niż rok temu. Największym wydatkiem będą mięsa i wędliny, jajka, nabiał, warzywa oraz owoce. Jedna osoba wyda na święta średnio 527 zł, mówi Paweł Szarkowski, prezes Big Info Monitora. Najliczniejsza grupa, 32% badanych, zamierza zmieścić się w budżecie do 400 zł, a kolejne 26% planuje wydatki do 700 zł. Średnia na poziomie 527 zł jest kwotą relatywnie niską, biorąc pod uwagę obecne koszty utrzymania. Sugeruje, że oszczędności poszukiwane są w wielu obszarach, od wyboru tańszych zamienników, po rezygnację z gotowych wyrobów na rzecz samodzielnego przygotowywania potraw. Warto zauważyć, że wydatki przekraczające 1000 zł planuje zaledwie 8% ankietowanych. Kolejne 8% ankietowanych nie zamierza ponosić w związku z Wielkanocą żadnych kosztów. Pszczelarze mogą już składać wnioski o dofinansowanie do hodowli przezimowanych rodzin pszczelich. W tym roku, tak jak w latach poprzednich, pomoc wyniesie 50 zł za jeden ul, podała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski będą przyjmowane do końca maja za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Do podziału przewidziano 80 milionów złotych. Dziś do krajowego systemu e-faktur dołączają jednoosobowe działalności gospodarcze oraz przedsiębiorcy z sektora małych i średnich firm, ci których miesięczny obrót wynosi więcej niż 10 tysięcy złotych. Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda powiedział, że system jest przygotowany na kolejnych podatników. Takie są nasze założenia, że przyjmiemy rocznie 2,5 miliarda faktur, natomiast każdego dnia jesteśmy w stanie przyjąć około 120 milionów faktur. Ministerstwo Finansów przypomina, że w tym roku podatnicy nie będą karani za nieprzystąpienie do nowego systemu ani za błędy. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł i 70 groszy, a euro 4,28.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 Zimno, okolice zera w zachodniej połowie kraju o tej porze Ale coś za coś w ciągu dnia właśnie na zachód od Łodzi będzie słonecznie Na wschód od miasta Włókniarzy no, powinno być za to pochmurno i deszczowo Tego deszczu najwięcej szykuje się na Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem, w Małopolsce i na Podkarpaciu Jeśli chodzi o temperaturę to na przeważającym obszarze kraju będzie dziś od 9 do 13 stopni we wczesnym popołudniem chłodniej nad morzem w rejonach podgórskich i w górach na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Dziś 64 urodziny Trójki, a jak my lubimy takie dni, jak my sobie Państwa słuchamy tutaj. Kochana Trójeczko, życzę Ci wszystkiego naj, naj, naj, najlepszego. Ubudobu, ubudobu, niech nam żyje trójka nasze radio. Niech żyje na... Coś pytałem ja. Jarzątek. Nieładnie i niegrzecznie byłoby nie zadzwonić. Tak więc w dniu waszych 64. urodzin chciałem wam życzyć zdrowotności, szczęśliwości, pomyślności, wytrwałości, otwartości i słuchalności. Miało się rymować? A za to, że nie śpiewałem, należy mi się współczynnik razy 4. Razy 5 policzę nawet promocja, proszę pana. Piękne życzenia zasługują na odpowiedź, to odpowiemy kolejną niespodzianką już za chwilę. Ale wcześniej Republika, koncertowa ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z grudnia 98 roku. Tak Ale pięknie. Niespodzianki, niespodzianki. To teraz kolejna urodzinowa i wielki powrót. Kocham pana, panie Su. Powraca kultowe słuchowisko Jacka Janczarskiego z Martą Lipińską i Krzysztofem Kowalewskim w rolach głównych. Dziś posłuchamy trzech odcinków, a teraz pierwszy z nich. No i muszę powiedzieć, pan Sułek się wpakował. I to dosłownie. Co, pan tam... Wyprawia, panie słuchu, najdroższy. Podejrzewam, że wyjada pan powidła, prawda? Wyjadałem! Nie chce pan chyba przez to powiedzieć, że już w zasadzie po A Właśnie to chcę powiedzieć! Pochoruje się pan teraz, prawda? Skoczę po doktora Bałaszewskiego, ten będzie wiedział co i jak. Tak jak pan skoczy po doktora Bałaszewskiego, panie Elizu? To do końca życia będzie się pani tego żałowała. Skakać mi tu będzie. Po doktora Waszeckiego słowo honoru. Siedziesz mi tu w domu, cholera jasna. Cholera. Panie cholera. Sułku. Co? Tak sobie myślę, że skoro pan już zjadł te powidła, Właśnie. mógłby już pan teraz przestać trzymać głowę w tym kamiennym garnku. No po co to wszystko? Nie mógłbym. A, a to dlaczego, jeżeli wolno spytać? Na no niczego. Nie, nie rozumiem pana, prawda? Prawda! Wygodnie panu tam? Gdzie? No, no czy wygodnie panu z głową w garnku po powidłach? Nie wygodnie więc czemu się pan dręczy, moje kruszyno? Tylko nie kruszyno! Cicho, mi No to nie, nie, niechże pan wyjmie głowę, panie suku Ma, Mamy naprawdę ładną pogodę. Mniej więcej ile stopni Celsjusza? O, około piętnastu na oko. I, I słońce wychyla za chmur swoje złote, jak miód oblicze. No, mój chłopcze, no niech pan wyjrzy na świat. Tylko nie chłopcze! A wiatr wieje? Ledwie mózga mnie po A co tam w ogóle w domu słychać? Ogólnie oczywiście. Ogólnie? Spokój. I cisza panują w naszym domu. A niech pani nie myśli, że nie mogę w każdej chwili wyjąć głowy z tego całego garnka. A może pan? A niech pani nie myśli, że jakiś smarkać wsadziłem tu głowę i teraz nie mogę jej wydobyć. No Nigdy bym tak nie pomyślała, panie słuchu najsłodszy. Cicho. Pani nie myśli również, że jak się wsadzi mocno głowę w garnek, to potem można ją tak bez trudu wyjąć. To oczywiście bzdury. To po prostu ukarstwa, prawda? No ja właśnie. No cóż, potrzymamy sobie głowę jeszcze chwilkę i wyjmiemy sobie ją po prostu. W końcu nie jest tutaj tak źle. D dobrze jest tam panu, prawda? No pewnie, pewnie, że dobrze. Jasne, że dobrze. Świetnie. W końcu, Oj. w końcu jednak zabraknie panu powietrza. W końcu tak. A, -a wtedy wyjmie pan sobie głowę po prostu, prawda? Aha. Duszę, trochę, duszę. No, no to! Hej, siup i głowa do góry! Hej, no? siup! Ojej, Oj, no ojej! Homologę, nic tego. O, o, o... Ża żartuje pan chyba! Ojej. Nie, nie, nie pora na żarty, panie Lidzi. Co robić, co robić? No? Ojej, ojej! Ja, ja nie wiem, ojej. no. Nie, nie wiem, co ojej. by tu zrobić, no. Ojej. No, w każdym razie ma, ma pan dziurę. W spodniach! Gdzie? O, o, o, o tu! Ach, to sprawka! Psa gajowego maruchy. ruchy. pana gajowy? Poszczuł, och Przez pomyłkę, oczywiście. Oczywiście. Ko korzystając z sytuacji, zaceruję panu tę dziurę, panie sułku, dobrze? Ja chcę stąd wyjść. Ma Mam tylko różową włóczkę, ale co tam, prawda? Uduszę się. Zobaczy pani. Gajowemu kiedyś cerowałam pod koszulek. Też taką włóczką. O, tak, dobrze było wtedy, kiedy, kiedy Cypis poszczył gajowego psem. Chyba nawet tym samym psem. a tak, co? Tak. Swoją drogą psugajowego wszystko jedno. Na kogo jest to O Boże! Ojej, co tam? To Ojej. tam No, no, nie, niech się pan nie kręci, bo mogę pana pomóc! To już się stało. Nie, nie chcę pan chyba powiedzieć, że, że zahaczam lekko o, na skórę. matku matku moja, moja matko! Nie wytrzymam słowo cholerów! I co panu, panie słuchu, najdroższy? Cicho! Przyszła mi pani spodnie do skrupu. O Boże, o Boże, jak ja się cierpię, jak ja się męczę. Niech ja tylko stąd wyjdę, pani Lizo. Policzymy się wtedy! Oj, oj, i, i, i po wszystkim. No, tak zacelowałam, że prawie nie widać. O, o, tak, Tak. z czterech, pięciu metrów to w ogóle nie da odróżnienia. Chociaż spodnie szare, a włóczka, jak powiedziałam, różowa. Gdzie jest ściana? Po, po, co, po co? panu ściana? Wiem. Chcę pan wyżnąć głową o ścianę i stłuc garnek, prawda? Tak. To, to, to ściana? Nie, nie, nie. To, to moje, to moje biodro. A, a, a, to, to, to jest ściana. Ojej! Pękło. Z zależy co. Ściana na przykład tr trochę pękła. A teraz? No, teraz. O, jedną ścianę właściwie pan wykończył. Mamy ma mamy jeszcze trzy. Bądźmy dobrej myśli, prawda? O, tak nie da rady. Pod co leży siekiera. Oho, rzeczywiście. To A kto ją tam położył? Gdzie się pani zamachnie? I obuchem rąbnie w garnek. W garnek, rozumie pani? W garnek, rozumiem. Obuchem, pani Elizo. Czy pani wie, gdzie jest obuch? Nie, nie, nie wiem. Nie, nie, niech pan pomaca. To? To? Nie, to ostrze. Z drugiej strony jest właśnie obuch. Nie, mi proszę I... walnąć w garnek. No, no, na co pani czeka? Aha, tu, tu obuch, tu, obuch. Tu, tu, garnek, tu garnek, a, a, a tam ostrze. Słuchana. Słuchana. Panie, panie Sułku, Panie Sułku najsłodszy, Panie Sułeczku, Panie Sułeczku, o, Jezu, o Jezu. żyje Pan, Panie Sułeczku. Cicho. Gdyby nieprzypadkowe przybycie Gajowego Maruchy byłaby to ostatnia opowieść o życiu Pana Sułka. Gajowy zranimował swego przyjaciela w sobie tylko znany, leśny sposób. Do usłyszenia. Dziś jeszcze dwa odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie sułku w urodzinowym Programie Trójki się pojawią Proszę nasłuchiwać A no w końcu wszystko tu skończyło się dobrze A na kolejne trzy odcinki, a także na spotkanie Z Martą Lipińską, czyli Panią Elizą Zapraszamy w lany poniedziałek Między 9 a 12. 9 minut jeszcze do godziny ósmej. Po ósmej rozmowa polityczna bez uników i Renata Grochal. Dzień dobry, Renato. Dzień dobry. Dzisiaj prima prylisowo czy na poważnie? Chciałby się trochę zażartować, ale niestety jest nad czym zapłakać. Przemysław Rossati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, zmierzy się z wyzwaniem, jakie przed prawnikami, przed też politykami stawia prezydent Karol Nawrocki, który na dzisiaj zaprosił dwoje z sześciorga sędziów Trybunału konstytucyjnego, powołanych 13 marca, więc może to był ten pachowy dzień. Yy, I będziemy próbowali rozwikłać, dlaczego akurat tę dwójkę, co ma zrobić, pozostała czwórka i co z tego może wyniknąć od strony prawnej. Czy o jeszcze tym? większy chaos w wymiarze sprawiedliwości? No, tak. no właśnie, chaos. O tym o 8.13. Serdecznie zapraszam. A teraz Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Right, said Fred, I'm too sexy. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. Gdyby ta historia nie wydarzyła się naprawdę, mogłaby być prima aprilisowym żartem. Dziś powiedzielibyśmy, że I'm Too Sexy stało się viralem, ale w 1991 roku nikt o wiralach nie słyszał. Nikt też nie słyszał o Right Set Fred, mimo że panowie dobijali powoli do czterdziestki. Pierwsze kroki na scenie stawiali jeszcze pod koniec lat 70. jako postpunkowcy. Zdarzyło im się nawet rozgrzewać publiczność przed koncertem Joy Division. Później przewijali się jako muzycy u boku bardziej znanych kolegów, ale u progu lat 90. nikt chyba nie sądził, że mogą jeszcze zawojować świat. To właśnie wtedy założyli Right Said Fred z nazwą zapożyczoną z bardzo starej piosenki Bernarda Krybinsa. Right Latem 1990 roku próbowali pisać nowe utwory w bardzo dusznej piwnicy w zachodnim Londynie. Szło nieszczególnie. W pewnym momencie wokalista Richard Fairbase ściągnął t-shirt i zaczął się wygłupiać, wypowiadając słowa: Jestem zbyt seksowny na moją koszulkę. Panowie podchwycili pomysł i zabawa rozkręciła się w najlepsze. Piosenka była żartem z hedonistycznego stylu życia, ery supermodelek i wielkiego show biznesu. Żartem opowiedzianym z perspektywy zapoconej piwnicy przez 37-letniego łysego, niespełnionego muzyka. Co ciekawe, początkowo utwór miał alternatywne, rokowe brzmienie, dopiero po jakimś czasie przybrał taneczne szaty. Kaseta z piosenką trafiła do wszystkich najważniejszych wytwórni w Londynie. Żadna z nich nie chciała jej wydać, a niektóre wręcz przesłały zespołowi obraźliwe wiadomości. Uwierzyła w nich tylko znajoma recepcjonistka ze studia, w którym nagrywali. Myślę, że to hit, powiedziała i zaniosła utwór do stacji radiowych. Niedługo później I'm Too Sexy dosłownie eksplodowało na falach brytyjskiego eteru. Po sukcesie okazało się, że instrumentalny motyw pomiędzy zwrotkami to cytat z Third Stone from the Sun Jimiego Hendrixa. Ta historia jednak także skończyła się dobrze. Podobno spadkobiercy genialnego gitarzysty poprosili tylko o dopisanie jego nazwiska do listy autorów i przekazanie wpływów na cele charytatywne. Piosenka do wyjaśnienia and japan i'm too sexy for your party too sexy for your party no way i'm disco dancing Here right.